Yeah. To pora na kolejną rozmowę z kolejnym niezwykłym gościem. I jest z nami przedstawiciel NIM2, czyli by wychodziło nim jeden. Tak, nim jedna, druga Kuba. E, Michał mam nadzieję dołączy do nas za jakiś czas. Zobaczymy, zobaczymy jak to czasowo wyjdzie, bo niestety grafik jest nieubłagalny, a z wszystkimi chcemy porozmawiać, wszyscy są naszymi ulubieńcami. No właśnie, cóż to będzie za wydarzenie? Gdzie będzie można was zobaczyć, usłyszeć dzisiaj? Słuchajcie, dzisiaj o 21.30 przed Biblioteką Raczyńskich zaprezentujemy Wam pięć y, utworów z nadchodzącej epki. Będzie to podróż przez y, wszystkie style y, klubowej muzyki elektronicznej, a okraszone to będzie mappingiem 3D na budynku y, Biblioteki Raczyńskich. Czy możesz pokrótce opowiedzieć naszym słuchaczom, na czym polega ten mapping? Mapping to jest bardziej zaawansowana forma wizualizacji. Polega na użyciu specjalnych projektorów i one pozwalają na wizualizację na budynkach, na trójwymiarowych obiektach po prostu. Więc będzie zajęta cała fasada biblioteki, i będzie się wydawało, że budynek się porusza, że, że robią się na nim nie, niestworzone rzeczy, że tak powiem. Wow, to brzmi naprawdę świetnie i no drodzy słuchacze, nic tylko przyjść na ten koncert, bo oprawa, oprawa wizualna będzie niesamowita, a do tego koncert jest na Placu Wolności, więc wstęp jest wolny. Tak, tak, wstęp jest wolny, warto też wspomnieć, że w Poznaniu właśnie na tym budynku odbył się pierwszy w Polsce mapping, było to lat, nie wiem już ile temu, ale, ale właśnie będzie to takie, taki powrót do korzeni, tam gdzie właściwie sztuka mappingu w Polsce się zaczęła, także będzie można to, to powtórzyć i jeszcze raz to przeżyć. Czemu Biblioteka Raczyńskich w takim razie, czemu ona? Czy, ma, czy ona jest jakoś w jakiś sposób wyjątkowa, że akurat Biblioteka Raczyńskich, czy coś się za tym kryje? Um, nie jestem specjalistą w tej, tej dziedzinie, ale mam wrażenie, że tak, bo jak się na nią spojrzy, jest wiele filarów, jest wiele miejsc i jakichś zakamarków na tej fasadzie, które można ciekawie użyć w, po prostu w sztuce wizualizacji, czyli im więcej tak naprawdę tekstury na budynku, jakichś okien, zakamarków, tym, tym lepiej można wykorzystać tą swoją kreatywność i, i po prostu pokazać coś ciekawego, coś, coś nowego. Więc Biblioteka Raczyńskich będzie dzisiaj płótnem. I jak bardzo skorelowany będzie ten mapping z premierą Waszej epki? Czy jakby to była Wasza inicjatywa, czy Wasz projekt, czy, kto, czy Wy też wykonywaliście ten mapping? Jak to jest od kuchni? Wiecie co, to jest wszystko z porozumieniem z Media Labem, z Uniwersytetem Artystycznym, więc... Sobie jak bardzo kocham ten moment, kiedy spaceruje się w lesie, nagle wejdzie się na jakąś polanę i zobaczy żurawie, które odlatują z tym charakterystycznym wysokim dźwiękiem i ten kawałek zawarł w sobie majestat tego naturalnego zjawiska jak Doszło do tego utworu. Co Was zainspirowało? Dzięki. Tu przywołałeś zeszłoroczny występ w Muzeum Narodowym i przy okazji wystawy Chełmońskiego stworzyliśmy audiowizualne widowisko zainspirowane jego obrazami. Stąd też właśnie odlot żurawi czy, czy takie sielskie powiedzmy krajobrazy. No i zainspirowani po prostu obrazami stwierdziliśmy, że pójdziemy w jakąś taką bardzo lekką odsłonę elektroniki, właśnie taką pejzażową, dużo przestrzeni, stąd takie delikatne, delikatne brzmienie. To jest też bardzo duchowy w swoim brzmieniu kawałek. Przynajmniej jego ja tak odbieram. I to trochę dzięki temu, że zawiera organiczne brzmienia. Przede wszystkim gitary. Jak u Was wygląda instrumentarium? Czy dogrywacie żywą gitarę, żywe, żywe piano? Tak, to w tamtym projekcie faktycznie i pianino i gitara było na żywo. Podczas naszych imprez takich typowo klubowych gdzieś w schronie, czy, czy w tamie, czy w nurcie e, wygląda to tak, że gramy B2B, czyli na zmianę puszczamy nasze, e, naszą selekcję i tam, gdzie znajdę na to przestrzeń, dogrywam na gitarze, ale mhm. tak, żeby nie zagłuszyć tego, co, co dzieje się w utworze. Czyli właśnie jak jest na to jakaś przestrzeń, staram się zaimprowizować coś, mhm na gitarze, a dzisiaj y, to będzie, tak jak wspominałem, podróż przez różne style, od jakichś bardzo luźnych, minimalowych hałsów, przez dosyć hipnotyczne techno y, z szybszym y, bitem Także y, dzisiaj mam nadzieję też uda się coś zaimprowizować. Jest jeszcze, y, jest jeszcze niespodzianka w, w postaci y, rap, rapu. Y, zagra z nami Twój Dawid, który, który, no. który zagrał z nami jeden numer właśnie. No to już dla słuchaczy ofery nie będzie niespodzianki, ale i tak warto przyjść. <gry> tak, tak. Znaczy, wiem, że to nie była do końca niespodzianka, tak, A... y, y, ponieważ już wiem, że tam się zdradzał na, na socialach Next Festa i tak dalej, także no jestem też odpowiedzialny za social Next Festa tak naprawdę. A jeśli chodzi o epkę, to kiedy ona ujdzie streamingi? Mamy już jakąś datę? Daty nie ma, ale będzie to bardzo krótko po, po Next Festie. Mam wrażenie, że w ciągu dwóch, trzech tygodni będzie można na Spotify i na innych platformach streamingowych posłuchać tego tej, tej muzyki. Myślę, że warto wspomnieć, że jesteście rezydentami, bo jednak teraz na Next West zjeżdża mnóstwo artystów z całej Polski, a Wy tak naprawdę jesteście z Poznania, z tego co wiem, i większość już lokali macie poznańskich ogranych. Czy wpływa to jakoś na to odczucie, że dzisiaj będzie ten mapping? Dostajemy sygnały od znajomych, że na pewno przyjdą licznie, a to, że jesteśmy związani z Nextem od już bodajże dwóch czy trzech lat, to, to też prawda. Czujemy się tutaj bardzo bardzo jak w domu. Także jeszcze raz dzięki za zaproszenie i za tą wspólną inicjatywę. A czy planujecie też występy z mappingami za granicą? Bo wydaje mi się, że... Wasza twórczość świetnie pasuje na przykład do wytwórni Olafura Arnaldsa z Kiasmus i do takich trochę zimnych skandynawskich klimatów. Czy macie to w planach? Z Michałem Kmieciakiem właśnie, z którym robiliśmy poprzednie utwory, o których wspominałeś, bardzo inspirowaliśmy się Gus Gus Kiasmus i właśnie islandzkimi jakimiś mhm. krajobrazami jak najbardziej. A już we wtorek lecimy z tym materiałem z, z Chełmuńskiego do Nowego Jorku wow. i tam będziemy grać dwa koncerty w teatrze na Manhattanie, także trafiłeś tutaj w dziesiątek. Gratulujemy. Dzięki. Czyli intensywnie, a kiedy będzie można Was jeszcze usłyszeć w najbliższym czasie poza NextFestem? Poza w Poznaniu będzie nasz można usłyszeć 1 maja w Nurcie. Jest to miejscówka, w której jesteśmy rezydentami właśnie w okresie letnim i zagramy tam to, co najbardziej lubimy, czyli właśnie jakieś tam odmiany hałsu szybszego i nie tylko. I bodajże 30 kwietnia w rewirach w bardziej komercyjnej odsłonie, bo lubimy też tam czasem jakimś hitem zagrać. Także dwie odsłony naszych setów i selekcji można usłyszeć 30 kwietnia i 1 maja. Masz swój ulubiony hit do grania? Taki, wiesz, banger po prostu każdej imprezy? Albo nie każdej? <grym> no, lubię, lubię. Nie wiem, czy chcę się tym chwalić. To jest takie guilty pleasure. W rewirach bardzo często odpalam Samba Di Janeiro, <grym> która nie pasuje do niczego, ale świetnie ludzie przy tym skaczą i ja również. A, a um, <grym> siema. Tak, Samba Di Janeiro. Niech to będzie, Niech Niech to będzie, to będzie moja Samba. odpowiedź. Okej, okay, czy chciałbyś coś na koniec przekazać naszym słuchaczom? Wpadnijcie o 21:30 na Plac Wolności. Zapraszam wszystkich i bawcie się dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę.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 Nagle wielki błękit Wypada z mojej ręki Na ziemię tłuczę się na Jerzy Koczur i Wielki Błękit, no błękitne dzisiaj niebo prawie bez chmur i ciepło, a u nas w Dragonie dosyć zimno. Co z tym faktem zrobimy? Czy będzie przerwa na herbatę? Tak i chyba zaraz z niej nawet skorzystamy. Y Tymek mówi, że nie i macha głową, że nie. Jak? Nie przysługuje nam herbata No tak, takie to życie właśnie radiowca jest No trzeba pracować w każdych warunkach Ja już mam po prostu, wiecie, taki obcykany zestaw Festiwalowicza na wyjeździe, czyli Porządne buty, polar, deszcz tak, i to wszystko muszę w plecaku nosić ze sobą No to są cierpienia Nie, dzisiaj jestem u siebie, to dzisiaj mam tylko trampki Myślę, że podstawa to też ciepłe skarpety jednak Bawełniane? No, mm -hmm. to jest jakość życia Moje Ja życie... mam skarpety przed kostkę I cierpię przez to na przykład teraz Widzisz, i to jest błąd początkującego Bo to chyba twój pierwszy next West. Pierwszy jako prowadzący, tak. A, a wcześniej byłeś jako uczestnik? E, w sumie nie, masz rację. To też pierwszy jako uczestnik. Wiedziałam. Nie zapomniałem. E, ale. Mimo, że mamy dzisiaj trzeci dzień Next Festu i nadajemy z Dragon Social Club, no to nie będziemy mówić nic smutnego, bo to dopiero początek tego dnia. Koncerty jeszcze się nie zaczęły. Będzie ich dzisiaj mnóstwo i ciężko się zdecydować, jak tu cały czas dyskutujemy, na który się udamy. Jest to nie lada zagadka i nie lada dylemat. Jedno jest pewne, dzisiaj będzie największy dzień festiwalu, będzie najwięcej zabawy, najwięcej różnych projektów i zdecydowanie nie żegnamy się jeszcze z festiwalem, a witamy jego zwieńczający dzień. Y, to prawda, ja z dzisiejszych Jeszcze koncertów na pewno chciałabym Zobaczyć Bimai, ponieważ ponieważ no, jest to dla mnie Wyjątkowy zespół, bo byłam na ich koncercie Dokładnie 10 lat temu W klubie studenckim w Ciechanowie, Więc wiecie, to też jest dla mnie takie zwieńczenie Trochę interesowania się w ogóle muzyką Wiecie, co się dzieje muzycznie wokół mm. mnie na świecie A takie jakie masz dzisiaj jeszcze plany? Też chciałem zobaczyć Bimaj? Tak, z oh. tego co pamiętam, to tak to się czytało za właśnie... czasów 10 lat temu. Tak, właśnie nigdy nie wiedziałem, jak, jak to się wymawia i myślałem, hmm, Bemy, czy może po francusku bymi. Sprawdzałeś, jak to się czyta po francusku? W sensie. Wiem, wiem z siebie, jak to się mówi po francusku, ale to nie jest żadne francuskie słowo, więc myślę, że ta opcja odpada. Wiem tylko, że Bemy lub Bimai to zespół y, chłopaków, y, którzy są rodowitymi Francuzo-Polakami, prawda? Y tak, tematy są zawiłe, natomiast gdzieś tam udało mi się nawet y, przeczytać, że mieszkali w tym samym domu co Sheeran podobno, także zapytamy ich o to. Musimy ich o to zapytać. Też doszła do mnie informacja i nie wiem, czy to nawet nie był dom w Akademiku. To zapytamy, dowiemy się tego. Dowiemy się tego już dzisiaj, drodzy słuchacze, więc zostańcie z nami. Bo przed wami mlecze w za małym ciele.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 Na la, la, la, Teraz już wiem dlaczego Zamiast mięśni mam ciasto A najlepsze jest już z nami nasza kolejna gościnie, Zofia Justyńska, która zagra dzisiaj w Blunaucie koncert o godzinie 19.15. Cześć Zosia. Cześć, tak dokładnie, zaraz gramy. A czego możemy się spodziewać po dzisiejszym występie? Mm, trochę taki nasz już klasyczek koncertowy, bo gramy w składzie y, ja-wokal, gitara elektryczna, bas, perkusja, syntezator, skrzypce i saksofon, więc na bogato brzmieniowo. Yy, I bardzo się cieszę na ten koncert. Myślę, że mm, przyjdziemy ze zdwojoną energią. A skąd w ogóle wytrzasnęłaś tylu muzyków? <laughs> No właśnie, jakoś takich nazbierałam i bardzo mi zależało, żeby z różnych sfer i zakątków sobie tych moich współgraczy poznajdywać i jakoś tak się wszyscy zgadzają i chcą i chętni są, więc fajnie bardzo. No widać, że zbieranie ekipy do grania to jeden z twoich talentów, bo instrumentaliści są świetni i to słychać w nagraniu live. I no o twoim wokalu nawet mogę nie wspominać, bo jest no. nagrany tak cudownie, co zawsze jest pewną weryfikacją dla artystki, kiedy potrafi zaśpiewać na live'ie tak, że mogłoby to być na płycie, no to mm. chyba nie ma większego dowodu zdolności wokalnych. Ale zapytam Dzięki, tak Dzięki. czy siak, czy wolisz nagrywać właśnie w ten sposób, czy jednak w studiu mm -hmm, dopieszczać mm -hmm. te ścieżki, chociaż w twoim przypadku i tak nie ma czego dopieszczać. Wiesz co jest coś takiego, że dla mnie nagrywanie w studio a taki sceniczny śpiew to jest coś tak totalnie innego i tak z innych środków korzystam, że oba bardziej lubię Mm, najbardziej w tych studyjnych rzeczach lubię te opcje skupiania się na chórkach, budowaniu jakiejś mhm. takiej szerszej atmosfery ale to śpiewanie live też, też ma swoje plusy jakąś taką mega organiczność chociaż dzisiaj jestem taka trochę anxious bo okazało się, że mam gigantyczną alergię pierwszy raz w życiu, nie wiem na co ale ilekroć wyjdę na dwór to po prostu mnie tak y, czopuje katar, więc trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w twoim cudownym lokalu. w <laughs> to by była ja tragedia, ale uważam, że też, No sami swoi, Next Fest jest super, Dokładnie. wszyscy są super, nie ma co się stresować za bardzo, także będziemy trzymać kciuki, ja zdecydowanie, jeżeli uda mi się dotrzeć i być w tym samym miejscu i czasie co ty, to chciałabym to zobaczyć, bo bardzo zaciekawiło mnie to, że nie ma jeszcze pełnoprawnego, długogrającego albumu, ale mhm. już jest epka na żywo. Czy mm -hmm. będzie jakiś materiał wydany i zebrany w całość? Tak, będzie, będzie. Ja tak trochę chciałam się podzielić tym materiałem live'owym, dlatego że on jest kompletnie inny niż studyjny, jest dla mnie bardzo ważnym elementem tego, jak ja patrzę na swoją muzę, ale w ogóle na, na muzykę tak in general i też trochę pokazuje to nasze spojrzenie koncertowe. A ten materiał albumowy już istnieje i się miksuje i oczekuje i mam nadzieję, że jak wszystkie wiatry zawieją w dobrą stronę, to we wrześniu się to ukaże. Trzymajcie rękę na pulsie, drodzy <gry> słuchacze, bo świetny krążek już nadciąga. E, a jeszcze przechodząc do twoich tekstów, w których wspominasz o próście Hemingwayu, e, wykryłem też nawiązanie do Kundery. E, czy tak. e, czy literatura inspiruje cię do pisania tekstów? Na maksa. Akurat y, te, te skojarzenia z piosenki Ernest są takie delikatnie y, autoironiczne, ale generalnie m, bardzo, bardzo literatura jest czymś, co... Jest dla mnie w muzie nawet większą może czasem inspiracją niż inna muzyka, mhm. bo jakoś te, te moje tematy często się mieszają z tym, co czytam i stylistycznie na mnie bardzo mocno oddziaływują i właśnie pomagają mi gdzieś tworzyć taką atmosferę tego wszystkiego. Czy masz zatem ulubionych pisarzy, który, którzy szczególnie wpływają na swoją muzykę? Mm, myślę, że, myślę, że Kundera jest jednym z takich nazwisk. Miałam też w trakcie pisania tego albumu dużą fazę na Osamu jego, i teraz przyszła wielka fala na Knausgarda we mnie. A, i jeszcze Welbek był po drodze hmm. i to jakoś tak um, bardzo, bardzo się ciekawie myślę przenikało też z jakimiś moimi emocjami, odczuciami, przemyśleniami no i tak. Welbeck ma, ma coś w sobie, co inspiruje do tworzenia, może jego komentarz społeczny. Mm. Ty też e, komentujesz to, co dzieje się na świecie i w jednej z twoich piosenek na przykład wybrzmiewa fraza e, boję się kobiet e, i, no, i nowych idei, czy nie, czy nie zmieniam Nowy, nowych wartości. i Nowych te, wartości, teraz wyjdę na jakąś antyfeministkę, <laughs> nie, to, ale skąd? to jest bardzo szeroki tam, myślę, kontekst, bo dużo tam jest rzeczy, które tak. się tam się właściwie wszystkiego boję. Tak, tak, ale to jest właśnie ciekawe. czy e, o, o jakich konkretnie wartościach wtedy myślałaś? E, chyba chodziło mi o jakieś takie to był taki czas, w którym usłyszałam o badaniu takim naukowym. Jest to wiedza typu z TikToka, więc proszę nie bijcie, ale że mamy takie coś w ogóle jako ludzie, że kiedy słyszymy poglądy sprzeczne gdzieś z jakimiś naszymi, to reagujemy na to agresją. I tak sobie zaczęłam siebie badać, w których tematach to mam i w ogóle jakie to jest ciekawe Polityczno-społecznie, że potrafimy się bardzo w tych naszych światopoglądach, czy lewicujących, czy prawicowych bardzo zamykać tak bez, bez otwartości na jakiejkolwiek myśli poza. I to jest chyba o jakiejś takiej właśnie agresji poglądowej i, i, i niechęci do, do dialogu. Bardzo mnie cieszy, że w swojej twórczości nawiązujesz do zbędnej polaryzacji społeczeństwa i widać tu naprawdę twoje zainteresowanie Welbeckiem, który krytykuje wszystkie strony i wszystko mm. co się da i no niesamowite jest to, że chcesz walczyć swoimi piosenkami z tą polaryzacją. Czy możemy się spodziewać takich tematów też na twojej przyszłej płycie? Wiesz co, ta już została napisana i ona jest, no, no przyznajmy, głównie po prostu um, o miłości, ale mam jakieś takie wielkie marzenie w kontekście tych przyszłych rzeczy, żeby faktycznie poruszać częściej te tematy społeczno-polityczne, Ponieważ właśnie ten mój utwór Syreny, do którego nawiązujesz, gdzieś bardzo mnie otworzył na mówienie o takich rzeczach, też poprzez takie metafory bardziej emocjonalne, nie w taki suchy sposób względem po prostu jakichś poglądów, które się posiada, tylko jednak pokazywanie jak ta polityka, w której żyjemy i różne rzeczy wpływają na ten system emocjonalny i takiej wrażliwości codziennej. Uh, Ajax stylistycznie zapowiedziałabyś te płyta, no bo e, jednak twój mm -hmm. dotychczasowy katalog jest całkiem eklektyczny bardzo. bo mamy e, takie indie popowo indie soulowe klimaty ale też e, utwór zapach twoich west który brzmi całkiem trip hopowo o. gdzie się teraz o, widzisz Się tak nie nie porównał wiesz co ja jestem bardzo chaotyczna bardzo podobają mi się różne rzeczy i wydaje mi się, że ten eklektyzm jest w jakiś sposób też moją wizytówką. I bardzo długo jakoś tak się zastanawiałam, czy to, czy to jest fajne, czy to nie za bardzo. I, I tak doszłam ostatnio do takiego wniosku, że nie, no właśnie to charakteryzuje ten mój język, że on jest różny. Mi zależało bardzo na takim romansie w tej płycie, Między tym, co bardzo organiczne, takie naturalne, oddechowe, wodne i też w instrumentach to, co będzie bardziej akustyczne, a potem zestawianie tego z jakimiś syntetycznymi brzmieniami, elektronicznymi i tak naprawdę piosenka po piosence cały czas to gdzieś sobie pływa i... Y, przepływa właśnie z takich bardziej organicznych i też jaśniejszych brzmień do ciemniejszych i syntetycznych. Teraz ja nawiążę z kolei do utworu Syreny, no też nie oszukując, jest to jeden z moich ulubionych twoich utworów. Hmm. Tam było, padło w sumie sformułowanie, że boisz się syren, czy tak naprawdę jest i dlaczego, albo czy te syreny są tak naprawdę czymś innym? w tym tekście taki jeden do jeden, no to te syreny są tym oznaczeniem alarmu przeciwbombowego, więc w jakiś sposób myślałam sobie o tym dźwięku syren miejskich, które czasem są testowane w miastach albo po prostu włączane bez większego powodu i i gdzieś za każdym razem jest we mnie taki niepokój e, i lęk, kiedy je słyszę, mm, względem tego, co, co one na ten dzień dzisiejszy mogą oznaczać. Mm, więc te syreny są dla mnie takim symbolem tego zaraz przed, takiej nie, dużej niepewności bardzo i, i, i takim trochę zapowiedzią czegoś strasznego. Przez to, że twoja muzyka tak bardzo właśnie płynie, tak jak sama to określiłaś, yy, myślałam, że chodzi faktycznie o takie, wiesz, syrenki pływające w oceanach. Wiem, w sensie właśnie bardzo, bardzo mi się podoba to słowo i, i to, jak wiele ono ma znaczeń, mm, bo właśnie po tej frazie yy, zaczynam taką długą wokalizę syrenią, mhm. powiedzmy, więc tak właśnie chciałam nawiązać do obu znaczeń tego słowa i gdzieś poflirtować po z tym językiem polskim. Myślę, że twoja muzyka potrafi wyrazić to, co jedną z najważniejszych moim zdaniem rzeczy, czyli lęk pokoleniowy, bo hmm. strach przed nagłą katastrofą, wojną, czy nagłymi syrenami, które będą oznaczać coś strasznego, dotyczą myślę nas wszystkich po trochu w dzisiejszych czasach i to jest absolutnie wspaniałe. I myślę, że to jest to cecha wielkich artystów, którzy potrafią, e, którzy potrafią w swoich piosenkach zawrzeć to, czego boi się e, prawie że cały świat. No właśnie miałam takie coś pisząc to, i to w ogóle był bardzo szybki proces. Cała ta piosenka powstała w pół godziny wydaje mi się e, i to było jakieś takie wylanie bardzo wielu m, myśli, które miałam w tym, tym czasie. I, I miałam takie spostrzeżenie, że bardzo było, jakby mało mnie otaczało e, tekstów i, i piosenek, które by podejmowały ten temat jakiegoś takiego właśnie pokoleniowego, generalnego lęku, skłonności depresyjnych i, i takiego przytłoczenia tym, tym światem. I e, to jest piosenka, która mnie samą zaskoczyła, jak, jak bardzo ona mnie dotknęła też. Pół godziny włącznie z kompozycją? Tak. znaczy Wiadomo, że Aranż już robiliśmy takie rozbudowane później. później, ale mamy takie nagranie y, właśnie z wymyślania tego, gdzie y, leci gitara i, i ja na bieżąco wymyślam to wszystko. Ta wersja trwa jeszcze dłużej, bo 6 minut. I też bardzo słychać tam, y, tam te emocje, jakąś taką właśnie wielką organiczność i, i wolność twórczą. Czyli wymyślałaś tak ad hoc, czego się boisz? Trochę tak. To jakoś tak to się zbierało i wysypywało ze mnie. Jest będziemy to wszystko na raz. Tak. <grym> będziemy mogli e, tę Twoją spontaniczność i pewną mm, e, opracowaną improwizację usłyszeć dzisiaj w Brunoutcie o 19:15. E, jak zaprosiłabyś naszych słuchaczy na Twój dzisiejszy występ? No serdecznie, tylko serdecznie można zapraszać i jeżeli lubicie, brakuje wam pełnych, instrumentalnych brzmień, które jednocześnie nie są jazzem, tylko są to jednak piosenki, chcecie się dobrze pobawić, ale też wzruszyć, to bardzo serdecznie zapraszam was. Rozmawiała z nami nasza gościnia Zofia Justyńska. Dziękujemy bardzo za rozmowę i zaraz właśnie na antenie Radia polecą te wspomniane i bardzo szeroko opisane. Dziękujemy. Syreny. Dzięki. Mówisz do mnie głośne słowa.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 Chong -gway. 时间呢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 I jeszcze sirena. Właśnie na antenie Radia Ferelecia Zofia Justyńska i Syreny, a my jedziemy z kolejnym gościem, kolejnym wywiadem. Czyli z nami jest w studio naszym w Dragon Social Club Szymon Norkowski. Cześć. Cześć, dzień dobry. Zagryw dzisiaj w sercu o 19.30, to warto zaznaczyć, czego możemy się spodziewać lub nie spodziewać po dzisiejszym koncercie. Ja myślę, że spodziewać można się um, różnorodności. Myślę, że zdecydowanie pod kątem gdzieś tam klimatu. Mamy faktycznie przygotowany mm, nieco mocniejszy set. E, natomiast dużo różnych elementów składowych też tam po prostu się pojawi. E, dużo, no, trochę takich spokojniejszych momentów. Myślę przede wszystkim, że to będzie raczej dosyć... Mm, będzie, myślę, że będzie gorzko. Gorzko? Myślę, że będzie trochę gorzko. Myślę, że dużo goryczy gdzieś tam e, będzie można wysłyszeć, ale myślę, że e, trochę ukojenia też się znajdzie. Czy to ma coś wspólnego z tytułem Twojej epki kiedyś było lepiej? Tak, myślę, że zdecydowanie tak. Bo musimy wspomnieć, że ta epka wyszła właśnie w ten piątek. Tak. Co nam powiesz o tym wydawnictwie? Czyli wczoraj? Wczoraj, dokładnie tak. Bardzo, bardzo świeża rzecz, więc y, przede wszystkim też gramy całą tę epkę dzisiaj na koncercie, na żywo, więc to jest pierwsza okazja do tego, żeby móc ją e, usłyszeć w całości. E, mamy odświeżone aranżacje e, przygotowane właśnie wraz z całym zespołem, więc myślę, że będzie się też można miło zaskoczyć na, na samym koncercie. I co jeszcze mógłbym powiedzieć na temat tego materiału? E, Myślę faktycznie, że to jest taki materiał, który powstawał w okresie dla mnie, w którym bardzo dużo frustracji wobec, wobec życia czy wobec społeczeństwa, jakiejś takiej rzeczywistości przeze mnie przemawiało i to jest ukazana tak naprawdę cała moja gdzieś tam mentalna droga na przestrzeni ostatnich, powiedziałbym, około dwóch lat. No właśnie, do tego chciałem nawiązać. Szymon, w swoich utworach właśnie na tej płycie mówisz o bólach wchodzenia w dorosłość w czasach, gdy możliwości są pozornie nieskończone, a przynajmniej taki obraz kreują social media. A finalnie, cytując jeden z twoich utworów, mam 26 lat i nie wiem co ze sobą zrobić. Szymon, czy czujesz się poniekąd głosem pokolenia? O kurczę, to jest mocne stwierdzenie. Mocne. Nie wiem, czy aż tak bym powiedział, natomiast wydaje mi się i jest tak trochę też, że wiem, że jest... Jakieś grono osób po prostu, które e, może się utożsamić z, z tym, co śpiewam po prostu na tej epce. Kilka osób takie sygnały też mi e, dawało głos pokolenia. To jest mocne stwierdzenie. Ja nie wiem, czy to jest e, takie stwierdzenie, które sam sobie powinienem przypisywać. Myślę, że nie ma co się tego bać, a tutaj ja Ci przypisałem to stwierdzenie, więc tym bardziej. No to mogę przyjąć nie przejmuj w takim razie. Się. A ja też potwierdzam, moi znajomi również potwierdzili, że utożsamiają się z Twoimi tekstami i z tym, jak postrzegasz rzeczywistość w czasach, kiedy, no właśnie, podobno dojrzewamy coraz później i coraz ciężej nam to przychodzi. I chyba zawsze tak jest z głosami pokolenia, że. Pokolenia starsze nie rozumieją tego, dlaczego to, o czym śpiewamy, jest dla nas tak ważne. Tak, to prawda, chociaż y, wiem, że odzywało się też do mnie y, gdzieś tam w wiadomościach prywatnych trochę też osób właśnie już takich... W pełni dorosłych, że tak mm. powiem, e, które też dawały mi znać, że, że z nimi również rezonuje to i wow. że, że dla nich też to jest aktualny materiał. Czyli jednak przekaz zakrywał uniwersalność? Myślę, że tak, myślę, że tak. Ja myślę, że po prostu jakby dalej niektóre rzeczy są trudne, że okay, pewne problemy rozwiązują na bieżąco, a potem przychodzą kolejne burze i pożary do zgaszenia i tak naprawdę niezależnie od wieku po prostu zawsze będzie no, trudno, trudno czy łatwo. Jakie jest życie twórcy? Trudne czy łatwe? Myślę, że skomplikowane raczej. Eee, i Nie wiem, czy to jest do końca trudne, raczej wymaga po prostu trochę większej gimnastyki w e, niektórych momentach, jeżeli chodzi gdzieś tam o na przykład czasowe spinanie pewnych kwestii, czy, czy jakieś rzeczy organizacyjne, e, tym bardziej, kiedy jest się właśnie artystą, który do, w głównej mierze zarządza po prostu też e, sam sobą. E, no myślę, że wtedy mogą być te trudniejsze momenty, ale lubię też na to patrzeć w taki sposób, że warto też ich doświadczyć i fajnie przez to przejść, ja jakoś tak sobie wewnętrznie myślę, że jeżeli doświadczam czegoś trudnego, to jestem za to poniekąd wdzięczny i, i, i czuję, że warto po prostu wtedy jest robić to, co, to, co robię. Że jakby po tym trudnym momencie e, czeka jakaś nagroda czy, czy jakieś ukojenie. Czy twoim zdaniem... E... Lepiej jest dla sztuki, kiedy powstaje w ciężkich warunkach, czy lepiej tworzy się ją w dobrobycie? Okej, okay. do tego stwierdzenia raczej obecnie jest mi, jest mi daleko, w sensie rzeczywiście sztuka, która powstaje w jakichś takich ciężkich emocjonalnie stanach jest bardzo uderzająca. Natomiast nie powiedziałbym, że to jest w jakiś sposób na przykład mniej wartościowe czy mniej artystyczne od tych rzeczy, które powstają w chwilach, gdy te momenty są dobre. Myślę, że to jest właśnie ta piękna domena po prostu sztuki tego, że no niezależnie od tego, jakich emocji doświadczamy, wszystko to możemy po prostu wypuścić w świat i żadna z emocji nie jest mniej ważna od siebie. Mhm. Na koncie masz też dużo singli I w piątek wyszedł album Czy jest znacząca różnica Między tymi singlami a albumem? Czy to była trochę podróż przez to wszystko? Ja myślę, że to była generalnie podróż I też jako ciekawostkę Tutaj mogę też wrzucić to, że cały ten album Jakby cała tracklista Która jest Ten album jest ułożony chronologicznie Tak jak te utwory Powstawały, bo dla mnie to rzeczywiście Była po prostu um, Ciągle droga i od pierwszego do ostatniego utworu to były po kolei moje gdzieś tam emocje, moje jakieś wewnętrzne frustracje i, i przemyślenia, więc fajnie też jest, że fajnie też zabrać słuchacza właśnie w taką dosłowną po prostu swoją drogę po kolei, odhaczając kolejne gdzieś tam przestanki. Czyli można tę epkę traktować jako pamiętnik? Oj, myślę, że zdecydowanie tak, myślę, że zdecydowanie. Jesteś z Poznania? E, tak, trochę, jedną nie do nogą. końca, jedną nogą. Tak, myślę, że, że tak, jedną nogą, w sensie e, urodziłem się w Poznaniu, natomiast mieszkałem tutaj przez dosłownie chyba pierwsze kilka lat swojego życia i gdzieś tam z rodzicami potem wyprowadziliśmy się pod Poznaniem, pod Poznań, sorry, e, i teraz wróciłem jakby na, na stałe do Poznania. Większość mojego życia i tak, i tak, pomimo miejsca zamieszkania gdzieś tam toczyła się w Poznaniu, więc tak samemu sam czuję się tak troszkę mm. pomiędzy po prostu. No właśnie, bo też masz dużo singli w sumie z poznańskimi twórcami i tak. czy czujesz się trochę jako taki lokal z Ja myślę, że mimo wszystko tak. Ja myślę, że mimo wszystko tak i gdzieś tam artystycznie na pewno czuję się y, częścią tej... tej twórczej kultury po prostu Poznania. Hmm. Też e, <śmiech> łatwo zauważyć, że działacie w pewnym kolektywie poznańskich artystów, ale jednak działasz pod szyldem Szymon Norkowski. Czy w Grupie Siła, czy jednak traktujesz się jako solowy projekt? Myślę, że e, zdecydowanie w Grupie Siła. To znaczy, ja obecnie faktycznie bardziej skupiam się na po prostu solowej karierze, natomiast gdzieś cała też moja droga muzyczna zaczynała się wraz z założeniem przeze mnie i przez kilku znajomych takiego poznańskiego kolektywu Eternal Now, który obecnie zajmuje się nie tylko muzyką, ale też... Jakby mamy w Poznaniu swoje studio barberskie i studio nagrań, które w ogóle są w jednym budynku, więc to jest też całkiem, całkiem ciekawa rzecz. Natomiast myślę, że muzycznie, jeżeli myślę o sobie, to, to raczej postrzegam się trochę bardziej jako solowego artystę, chociaż kocham dzielić jakby właśnie tę miłość po prostu do, do muzyki i do tworzenia wraz z innymi osobami, bez których też na pewno nie byłbym tutaj, gdzie jestem. Więc warto przyjść na pewno dzisiaj, usłyszeć Cię, bo to już o 19.30, to już stosunkowo niedługo w sercu. Tak jest. Dziękujemy za bardzo za rozmowę. Był to nasz kolejny gość, czyli Szymon Norkowski, a przed Wami kolejny jego kawałek. Mam tak samo jak Ty. Dziękuję bardzo. Starych piosenek, żeby poczuć jak wtedy, kiedy życie miało słodszy smak Ogląda galerię w iPhone'ie, zdjęcie jak splatali dłonie Dziś nie działa jak za tamtych lat znają znajomi dawno wyjechali z miasta widzi ich tylko na stories, no i nie może wybaczyć Chowa wspomnienia w pudełkach po zapałkach Chociaż każde dawno zaczęło się gasić A te same seriale już tak samo nie bawią Gdy wraca do domu znów piąty rano by pić Znów to samo by śnić Znów to samo w nadziei, że poczuje to samo